To jest bajka zasypianka z serwisu wordpress.com Teraz już leżysz w łóżeczku. Jesteś oparty głową na poduszeczce. Leżysz pod ciepłą kołderką. Czy czujesz, jak ciepło jest pod koderką? Czy czujesz, jak miękka jest poduszeczka? Czy leżysz bardzo wygodnie? Zanim zaśniesz już całkiem. Zanim zamkniesz oczy. A ja poczytam Ci bajeczkę. Teraz leż sobie już spokojnie. Nie ruszaj się. Zasypiaj sobie. Oddychaj spokojnie. A ja poczytam ci bajkę. Jerzyk Cyprian i magiczny kamień. Była już późna noc. Pełna migocących gwiazd na całym niebie. Gdy Jerzyk Cyprian już miał ułożyć się do snu, zobaczył coś, co spowodowało, że znieruchomiał. Z wysokiej góry, u dołu, której leżał, turlał się wielki kamień. Turlał się cały czas w dół i w dół. Najpierw Cyprian zaczął liczyć, ile czasu on tak się toczy. Jeden, dwa, trzy. Ale wtedy zobaczył, że teraz kamień turla się wolniej i wolniej. Z jednej strony chciał mu się już spać, z drugiej bardzo ciekaw, kto ten kamień w dół spuścił. Mógł to być bursuk Emil, ale on o tej porze już na pewno spał. Emil zawsze wcześniej szedł spać. Mówił, że to dlatego, że jest śpiący, ale Cyprian miał o tym swoje zdanie. Jak kiedyś był o Emila w norce, zobaczył jego pokój do spania. Był to najfajniejszy pokój do spania, jaki Cyprian kiedykolwiek widział. Najbardziej podobało się Cyprianowi łóżko. Nie było ono nawet specjalnie duże. Wielkością pasowało akurat na Emila. Właściwie do Cypriana byłoby też w sam raz. Jeże są mniejsze od Borsuków. Jak Cyprian się zastanawiał, to uświadomił sobie, że większość łóżek jest dla niego akurat, albo nawet często trochę za duża. Więc tu nie chodziło o wielkość. Chodziło raczej o ciepło kołderki najcieplejszej kołderki, jaką Cyprian spotkał i pod którą zdarzyło mu się wyciągnąć. Chodziło też o miękką poduszeczkę, która była w falujące wzory, które jak się na niej położyło, wydawała się szeptać cichutko do zaspiającego Emila. Cyprian też lubił takie szepty podczas zasypiania. Czasami nawet sam sobie szeptał, żeby mu się milej zasypiało. W czasie, kiedy Cyprian tak się zastanawiał, kamień toczył się dalej. Cały czas w dół i w dół. Cztery, pięć, sześć. Mimo, że się turlał wolniej i wolniej, Cyprian widział go całkiem nieźle. Obserwował go chwilę, po czym dalej wrócił do swojego śpiącego zastanawiania się nad osobą, która kamień spuściła. Mógł to być też lisek Kryspian. On, jak nie było jeszcze późno w nocy, to potrafił wpaść na takie pomysły. Kryspian miał też najbardziej miękkie futerko wśród zwierzątek, które Cyprian znał. Cyprian nigdy mu tego nie mówił, ale zazdrościł Kryspianowi puszystego ogona. Takiego ogona, którym można się świetnie otulić, gdy jest chłodno. Tak, żeby było ciepło nawet wtedy, gdy się chce zasnąć na dworze, pod drzewem. A kamień toczył się cały czas w dół, wolniej i wolniej. Siedem. Osiem. Cyprian zaczął mu się dokładniej przyglądać, gdy on tak się staczał w dół i w dół. Żeby go lepiej zobaczyć, musiałby się podnieść, ale znalazł sobie takie miłe miejsce do leżenia. Było tak ciepło i wygodnie, że nie ruszył się już z miejsca. Cyprian zamknął już oczy i słuchał tylko z odległości, jak kamień stacza się w dół i w dół. Turlanie kamienia słychać było cały czas jeszcze dość wyraźnie. Cyprian wsłuchiwał się w nie bardzo uważnie. Oddychał spokojnie i po cichutku. turlający się kamień cały czas było słychać i wtedy uświadomił sobie, że taki turlający się kamień w nocy, który tak dobrze widać i słychać, to nie może być zwyczajny kamień. Nawet wtedy, gdy już się całkiem zasypię, to na pewno musi być magiczny Kier będzie jutro rano, oddychając spokojnie, zamkniętymi oczami. Cyprian policzył jeszcze troszeczkę. Dziewięć, dziesięć i wreszcie zas. A teraz śpij. więcej bajek zasypianek. Jak się żołudzisz. Zapraszam na zasypianek. Wordpress.